Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu poważnych problemów ze wzrokiem pilot, który rozbił samolot w Alpach, mógł niebawem stracić licencję. Takie są najnowsze doniesienia niemieckich mediów. O sporym szczęściu mogą mówić polscy żeglarze, których jacht zatonął u wybrzeży Norwegii. Na pokładzie było pięć osób. Tradycyjny konkurs w Lipnicy Murowanej rozstrzygnięty, ale nowego rekordu nie ma. Zwycięska Palma ma 29 metrów i 40 centymetrów. A na początek serwisu najnowsze doniesienia na temat katastrofy samolotu linii Germanwings w Alpach. Niemieckie media informują o tym, co działo się na pokładzie tuż przed tragedią i o Andreasie Lubicu, drugim pilocie, który celowo doprowadził do wypadku. Według Bill Tamzontak miał poważne problemy ze wzrokiem i niebawem straciłby licencję. Z Berlina Wojciech Szymański. Z nagrań wynika, że Andreas Lubitz co najmniej dwukrotnie proponował kapitanowi, że przejmie stery, aby ten mógł skorzystać z toalety. Po osiągnięciu wysokości przelotowej kapitan wyszedł z kokpitu. Jak czytamy, kilka minut później słychać jak dobija się do środka, krzycząc otwórz te przeklęte drzwi. W kabinie słychać z kolei głosy kontrolerów lotu, próbujących skontaktować się z pilotem, a także sygnały ostrzegające o opadaniu samolotu. Gazeta publikuje też nowe ustalenia na temat stanu zdrowia Andreasa Lubica. Mężczyzna miał cierpieć na odwarstwienie siatkówki oka. W czerwcu prawdopodobnie nie przedłużono by mu licencji pilota. W jego mieszkaniu znaleziono poza tym dużą ilość leków stosowanych w leczeniu depresji maniakalnej, a także liczne tabletki nasenne. Zabezpieczono także aktualne zwolnienie lekarskie. W miniony wtorek, czyli w dniu, kiedy doszło do katastrofy, mężczyzna nie powinien był przychodzić do pracy. Zdaniem prokuratury pilot ukrywał chorobę przed pracodawcą. Wojciech Krzymański, Polskie Radio, Berlin. Załoga Magnusa Zaręby miała dużo szczęścia. Tak wypadek polskiego jachtu komentują żeglarze pływający po Morzu Północnym. Jednostka zatonęła w nocy u wybrzeży Norwegii około 80 kilometrów od Bergen. Po tym jak złamał się maszt, jacht zaczął nabierać wody i utracił sterowność. Niektórzy członkowie załogi nawet dwukrotnie wpadli do wody. Gdy wysłali sygnał SOS, na pomoc przyleciały norweskie służby ratunkowe i ewakuowały Polaków śmigłowcem. Fale miały wtedy od 6 do 11 metrów wysokości, a wiatr wiał z do 60 węzłów. Podobny wypadek przeżył kapitan Ryszard Wojnowski. Od razu wszedłem w internet i na szczęście zobaczyłem, że ludzie są ratowani, a reszta to mnie już mało interesowała. Tak naprawdę. Chyba 4 czy 5 lat temu złamał się marsz i wbił się jednemu żeglarzowi w głowę i niestety zmarł. Mnie też to czasami dręczyło, bo już dwa razy się wywróciłem jak to. Na pokładzie jachtu Magnus Zaręba było pięciu, y, pięć osób. Według jednych doniesień nikt z członków załogi nie ucierpiał. Według innych dwie osoby trafiły do szpitala. Pięć sekund zabrakło do ustanowienia nowego rekordu półmaratonu warszawskiego. Dzisiejszy jubileuszowy, bo dziesiąty bieg wygrał Kenijczyk Limo Kiprop z czasem godzina i pięćdziesiąt dwie sekundy. Na finiszu okazał się lepszy od trzech swoich rodaków. Było ciężko, rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, moi rywale byli mocni, starałem się dawać z siebie wszystko do końca, bo część czołówki przebiegła ten dystans poniżej 60 minut. A w biegu wzięło udział prawie 15 tysięcy osób. Większość jest zadowolona z uzyskanych rezultatów. Godzina 46. Dało się rozpędzić, dało się pobiec. W miarę swoich możliwości udało się. Godzina 29, 46. Życiówka o 4 minuty poprawiona, także fajnie, fajnie. Przygotowanie, ale nie jakieś tam rewelacyjne. W sumie to mój pierwszy półmaraton. Tak jak koledzy, życióweczka 1,37, a przygotowania to praktycznie od listopada. Cała zima przepracowana i widać efekty. Najlepszy z Polaków był Adam Nowicki ze Szczecina, który zajął siódme miejsce, dobiegł do mety z czasem godzina, 4 minuty i 34 sekundy. Wśród kobiet wygrała Amane Beriso z Etiopii, druga była Polka Katarzyna Kowalska. Rekordu nie udało się też pobić w małopolskiej Lipnicy Murowanej. 29 metrów i 40 cm ma Palma, która wygrała tegoroczny konkurs. Rekordzistka jest o ponad 6 metrów dłuższa i też wykonał ją Zbigniew Urbański, który zwyciężył również dziś. Po prostu stwierdziłem, że nie warto samym sobą się gonić do góry, tylko opuszczać troszkę poprzeczkę niżej, żeby może konkurencja mnie dogoniła. A palma musi być wykonana z naturalnych materiałów bez użycia drutu, gwoździ czy sznurków z sztucznych. Na taką palmę wchodzi 500-600 sztuk kwiatków. Trzeba na drzewie umocować jaskółki, przez które są ciągnięte linki. No i siłą ludzkich rąk ona jest przywiązana do tego, widłami jest podpierana, żeby się nie złamała. Bo w konkursie liczy się nie tylko długość palmy, co oceniała komisja przypomina szefowa Domu Kultury w Lipnicy Murowanej Agnieszka żołna Zdunak. Ocenia wiązanie, ocenia zdobienie palmy, wysmukłość, wysokość. Jeżeli jest strój regionalny uczestnika konkursu, to też dodatkowo jest to punktowane. To był już 57. konkurs w Lipnicy Murowanej. Wzięło w nim udział ponad 60 palm. To był serwis trójki. Muzyka Dziś na zmianę deszcz i przejaśnienia, ale dość ciepło w Szklarskiej Porębie 6 stopni, w Zakopanem i Sopocie 8, w Augustowie i Koninie 10, w Rzeszowie i Warszawie 12. Najcieplej ma być dziś we Wrocławiu maksymalnie 13 stopni. Trójka. Program trzeci.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 Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując notebook i tablet 2 w jednym Lenovo Mix 2 z procesorem Intelatom za 1299 zł. Otrzymasz dwie karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP.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 Skorzystaj z atrakcyjnych ofert Renault i weź udział w loterii. Codziennie masz szansę wygrania paliwa do końca roku. Szczegóły w salonach i na loteriarenault.pl. W Media Expert przeceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl. Jeśli nie odbiera żadna stacja, ty radzisz sobie śpiewająco. Jeśli inni utknęli w korkach, ty nie wydajesz się zaskoczony. Jeśli inni tracą pieniądze, ja znajduję lepsze rozwiązanie. Wybieram M-Bank. Wybierz e-konto mobilne plus i nie płać za bankomaty oraz przelewy. Załóż konto w ciągu trzech dni, a będzie ono oprocentowane 4%. M-Bank, ikona mobilności. Oprocentowanie nominalne wynosi 4% w skali roku. Obowiązuje do 3000 złotych. Środki powyżej tej kwoty są nieoprocentowane. Szczegóły na mbank.pl ukośnik mobilne plus. Wszędzie pachnie świętami Moją pyszną kaczką W sosie pomarańczowym I moją łopatką wieprzową Z białą kiełbasą w miodowej kapuście I niech wam tak pięknie pachnie Przez całe święta Ale kaczką bardziej Kiełbasą, kaczką, kiełbasą ej Kaczką, qua, qua. Od jutra świeża kaczka po 7,49 za kilogram A kiełbasa biała z szynki 4,99 za 500 gramów Lidl, co tydzień coś nowego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 Dzień dobry, witamy Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Dziś niedziela niespodzianek i właściwie wszystko może się zdarzyć. Nie wiem kogo zapowiedzieć dzisiaj w audycji, bo mogę mieć z tym poważny problem w związku z maratonem odbywającym się właśnie w Warszawie. moi goście naprawdę mają problem z dojechaniem. Wszystko się więc do 15 może wydarzyć. Czy spotkamy się z tymi, z którymi chciałam się dzisiaj spotkać? Jeszcze nie wiem. Na pewno usłyszymy w filmowo Arkadiusza Jakubika. To mogę powiedzieć z całą pewnością, bo rozmowę ze znanym, jak sądzę, lubianym aktorem nagrałem nieco wcześniej. Zasłynął także jako reżyser. Prostą historią o miłości ten film zdobył sporo nagród, a teraz poza tym, że gra również w najnowszym filmie Wojtka Smarzowskiego Wołyń przygotowuje się do kolejnego filmu reżyserskiego. Tym razem będzie to prosta historia o morderstwie. Ale o tym opowie nam już dzisiaj sam Arkadiusz Jakubik. Bardzo liczyłem na spotkanie w Filmową z naszym znakomitym operatorem filmowym, Sławomirem Idziakiem. Z panem Sławkiem jestem w kontakcie telefonicznym. Rzeczywiście utknął w korku i nie wiemy, czy dojedzie dzisiaj do Trójki. Może połączymy się telefonicznie, ale poczekajmy. Na pewno mogę powiedzieć, że jest już z nami, bo widzę przez szybę Paolo Dżesu z Włoskiego Instytutu Kultury. Spotka Zastanowimy się z nim już za kilka minut w Trójce, bo trwa właśnie przegląd kina włoskiego. Na razie w Warszawie, ale niektóre z najnowszych włoskich filmów pojawią się także w innych miastach jesienią tego roku. No to jeżeli zaczynamy od włoskich historii, to i niech będzie włoska muzyka. Wszyscy myślę świetnie pamiętamy Fin Paolo Sorrentino wielkie piękno. dojechać następnemu. Następny gość już z nami w studiu, następnej osobie. Witamy, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry witam serdecznie. Pan Paolo, dobrze słyszalny, ale pan Adam troszkę gorzej jeszcze raz powiedzieć. Witam serdecznie dobra, bardzo wszystkich. Teraz już świetnie Miła słyszymy. Niedzieli. Jesteśmy w trójkowo filmowo, rozkołysaliśmy się troszeczkę przy muzyce z filmu Wielkie Piękno. Mam nadzieję, że, że od realizacji tego filmu nic się nie zmieniło i włosi ciągle lubią, lubią takie melodyjne piosenki, rytmiczne, a przy takich rytmach klubowych tańczą nawet 60-70-latkowie. Tak? Sí. No, pewnie tak, pewnie tak, si, sí, si. Sí. <laughs> Chociaż to no, obraz, jaki przedstawiał mm, Sorrentino mm, przy tej okazji, uh -huh. to nie był a, taki mm, no. obraz tylko radości, to, to no. trochę demoralizacji pewnych środowisk, tak, ale tak. na pewno ironicznie. tak jest, tak to ironicznie to dokładnie, dokładnie tak jest tak jest, ale może możemy powiedzieć, że radośnie wokół kina włoskiego przynajmniej my się bardzo cieszymy, że trend jest idzie wszystko kod u mhm. Sądzę, że pan Adam zgadza się. Dobrze, z tą, ja moi z gości scenę. przedstawię już teraz bardzo wyraźnie. Jest z nami Paolo Gesumunno z Włoskiego Instytutu Kultury, tak. jest z nami Adam Trzopek, szef kina Murano, w którym właśnie odbywa się od kilku dni przegląd kina włoskiego, Cinema Italia OG. Ten przegląd jeszcze dziś i jutro. Ja już na wstępie powiedziałem, że, no niestety, to, to, to zła informacja dla naszych słuchaczy z innych miast. Na razie te najnowsze włoskie filmy można oglądać tylko w Warszawie, ale jest szansa, jest nadzieja, jest plan by mm -hmm. przynajmniej chyba niektóre z tych premier Pokazać też w innych mm -hmm. miastach, tak? Sądząc po popularności tych tytułów Mam nadzieję, że niektóre z nich powrócą do kin Może już jesienią Dla mnie najfajniejsze jest to, że znowu kino włoskie wraca na ekrany Wraca na salony Po Felinim, Antonionim i wszystkich innych mistrzach Tak naprawdę znowu staje się oglądane, modne I Europa lubi to kino, więc my chcemy się nim dzielić Sorrentino na pewno tutaj przetarł pewne ścieżki Mam nadzieję, że będą jeszcze kolejni E, chcemy ich pokazywać i chcemy um, odkrywać je dla świata, dla Warszawy i dla Polski. Mm -hmm. Zanim konkretnie jeszcze o przeglądzie, ja bym pana Paolo zapytał, bo my już mieliśmy okazję jakiś czas temu spotkać się w Trójce i w Klubie Trójki, przy okazji właśnie y, premiery filmu Wielkie Piękno. Czy rzeczywiście, jak to się we Włoszech od ocenia, jak to się odbiera? Czy ten film, film Paolo Sorrentino przetarł jakieś szlaki? No bo wiemy, że to był światowy sukces i po tym kinie Wielkich Mistrzów Włoskich no może, może w tych ostatnich latach kino włoskie nie było aż tak bardzo yy, słynne, znane w znaczy, oczywiście oglądamy włoskie filmy, ale nie, nie miało takich spektakularnych sukcesów jak właśnie Wielkie Piękno, Sorrentino jak pan to ocenia? No, niewątpliwie po sukcesie Benigni La Vita Bella można powiedzieć no ale to już już o nastąpił troszkę, troszkę trzeba to powiedzieć że kryzys ekonomiczny, kryzys ekonomiczny kryzys ekonomiczny we Benigni. Włoszech Pełna depresja no, ogarnęła też środowisko artystyczne i filmowe, szcz szczególnie filmowe. I sądzę, że to wszystko, co się działo wokół tego filmu, nie tylko sam film jego sukces międzynarodowy, to, że nawiązywał do pewnych wątków też i, i że to zostało wątku tego okresu świetności, prawda, do Opheliniego. No tak, bo on nawiązał przecież to, prawda, właśnie też do mistrzów I do mistrzów, i że to zostało tak y, no, przyjęto z, z entuzjazmem za granicą, to na pewno przetarł ten szlak i y, na pewno też w środowisku filmowców, włoskich filmowców, nastąpiło pewne ożywienie. Nadzieja, entuzjazm. Entuzjazm, tak? który no, no rokuje widać po, po ostatnim. Nie, nie wszystkie filmy, które no też prezentujemy, są arcydziełami, ale według mnie, to jest moja, nie tylko moja, ale ja, ja osobiście myślę, że świadczy ten to kino, które prezentujemy, między innymi takim przekrojem, bardzo miarodajnym, sądzę, w przeglądzie włoskim w Warszawie, to świadczy o tym, że trend jest właśnie pozytywny, że, że to odżywienie nastąpiło i że idzie, tak jak powiedziałem, ku dobremu. Ja myślę, że tym bardziej, więc oczekiwany jest ten najnowszy film Paolo Sorrentino, o którym już od dawna głośno on, o ile się nie mylę, będzie miał swoją światową premierę na festiwalu w Cannes w maju, ale tutaj znowu duży film z międzynarodową gwiazdorską obsadą. Czy komentuje się to wydarzenie, traktuje w ogóle premierę tego filmu jako wydarzenie we Włoszech? Mówi się o tym? Mówi się, mówi się o tym, to ja osobiście nie wgłębiłem się w te wątki. E e oczekuję, jak już wszyscy widzowie, e nie tylko we Włoszech na no to ma, ma być wydarzenie. Mm -hmm. Sądząc, ostatni no, po ostatnich próbach po stradnej produkcji realizacja Sorrentino to może rzeczywiście być e wydarzenie. wielkie wydarzenie, nie tylko wielkie piękno. No poczekajmy, bo, e, bo sądzę, że Sorrentino może nas zaskoczyć pozytywnie. Ale nie wiem, czy pan Adam coś wie więcej na, na temat tych y, no, czekam mówię, tak, tak no. samo jak i wszyscy na, na, na festiwal w Cannes. Tam będzie zapewne premiera i tam dowiemy się e, o co dziś, co, o, o, o czym dziś myśli Sorrentino. Takie są no. zresztą wymagania festiwalu mm -hmm. w Cannes I jako no, jednego no, z tych tak, najważniejszych na świecie, że niczego się tutaj nie ujawnia i mm -hmm. poza wąską pewnie grupą osób nikt tego filmu wcześniej nie może zobaczyć. Ja tylko wspomnę, że na pewno będzie miał znowu międzynarodową obsadę znowu aktorzy z różnych części e, Europy i, i świata. I znowu będzie taki Sorrentino, który będzie, mam nadzieję, zrozumiały dla wszystkich. Będzie trochę o młodości, trochę o starości i troszkę o przemijaniu. Tak, tak. Ja też wiem tyle, że, że będzie to nie, nie, może kolosal to, to jest wielkie słowo, ale umo, um, powiedzmy konwencjonalnie to można jakiego, powiedzieć, że kolos, kolosal. Wielka produkcja. Kolos, tak. Kolos, kolos, kolos, tak. E, no, ale myślę, że to będzie, to będzie wydarzenie. To na, przynajmniej na, na, na to się zapowiada. No dobrze, to wróćmy do tego, co się w tej chwili dzieje, czyli tygodnia włos przeglądu włoskiego kina. Jeszcze, jak wspominałem dziś i jutro filmy, co mhm. możemy zobaczyć, na co możemy zaprosić. E, troszkę będzie oczywiście zabawnie, bo w kino Włoszech to także komedia, e, ale ja chciałbym zaprosić szczególnie na taki film Etores Scoli, Una giornata particolare. To się nazywa Szczególny Dzień. W polskim... No to chyba słynny tak, wygłoszek tak, to można powiedzieć, sądzę, że nie tylko dla Włochów, to jest kamień milowy w historii filmu włoskiego chociaż to nie jest, należy do tej ścisłej, do tego ścisłego przedziału czasowego, do tej epochy, o epoki <śmiech> no film świetności Filieniego, tak ale można powiedzieć, że to tak, mm -hmm. 73 rok. No właśnie, lata ale 70. Sofie Allare. Też, też, też, też, to, to, to, to, też. Tam jest te, kreacja aktorska. Mówimy o Sofii Lorem, bo, bo mm, wybraliśmy ten film w hołdzie e, Sofii Uh -huh. Loren z okazji jej, no, niedawno skończony, um, um, obchodzony 80. rocznicy. No i też wydania jej <laughs> autobiografia, Tak, której Niedawno no, mówiliśmy tak. o tym. Ale też kreakcja, kreakcja, kreacja Mastrojannego to też jest no, no, uh -huh. na najwyższym poziomie. I też ciekawa historia, ciekawa, ciekawa fabuła ciekawe ustawienie historyczne tego. Y znane i wydaje mi się, że już to y się spotkało z odzewem. My pozyskaliśmy tę kopię odrestaurowaną, tak, chcę tak. powiedzieć, no, wielkim trudem i wielkim kosztem. Naprawdę Warto to było, było. Ho w hołdzie Sophie Lauren, a w pewnym sensie w hołdzie tej publiczności polskiej, tej części bardzo dużej, polskiej publiczności, która kocha kino włoskie, Koka klasykę szanuje i naprawdę na, na te wszystkie wydarzenia odpowiada z entuzjazmem. I wydaje mi się, że, że to wyzwanie zostało podjęte i że tak zwany zakład wygrany. Ta projekcja dzisiaj jeszcze. Ta tak? projekcja jutro Jutro, o, jutro o godzinie Aha. 18 w kinie Muranów. Podkreślam, że to faktycznie będzie, będzie odestaurowana kopia. Jeśli mówimy o obcowaniu z klasyką, no to tylko na dużym ekranie, to zawsze sprawia... No, Nie mamy co do tego wątpliwości <głos> Otóż tej to. audycji. Co poza tym jeszcze? Poza tym tak naprawdę jeszcze dosyć zabawny film, który kończy nasz przegląd. To się nazywa Ingracia di Dio, czyli jak u Pana Boga za piedzą no, tak to nazwaliśmy. Może, Paulo, coś więcej o takiej jakby trochę ludyczności tej komedii, która jednocześnie jest bardzo bliska Włochom, prawda? Włosi uwielbiają tego rodzaju historię. No ja mam, co do Ingracia di Dio mam takie zdanie. Jest to ciekawy film. E, to jest debiut reżyserski takiego mm, przynajmniej na, ty, na tyle, ile znam, tego Eduarda Winspera. Duż, bardzo, bardzo dobry reżyser. Natomiast to jest dość eksperymentalne. Nasz pan ambasador nazwał to neuweryzmą, bo trochę tak do, do naszej literatury włoskiej, no, do weryzmu do, do realistycznej takiej In, wizji um, rzeczywistości muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo tam um, gra aktorska w dialekcie, czy w języku um, części południowej, w której jest bardzo popularna teraz Salento, między innymi um, ze sprawą um, pizzyka, Tarantella i, i, i innym takim wydarzem muzycznie, które stały się popularne w Polsce Natomiast tam nie jest tak wesoło, e, gracia di dio, bo, e, bo mówię o kryzysie e, ekonomicznym i reakcji e, t, ludzi no, na, e, na, na ziemi, tam, do, do, na swojej ziemi. Od razu mi się skojarzyło jako, jako polonista, no, placówka Prusa. No. Oni są zdolni do wszystkiego, do wszystkich kompromisów, ale nie oddać swojej ziemi. Ale nie chcę tutaj powiedzieć, jak to się mhm. kończy. To jest bardzo, bardzo ciekawy film, ale trzeba się po prostu przygotować na... Taki, taki wątek tematyczny. Naturalnie te woły są trochę bardziej no, trochę mniej pocztówkowe, bardziej realne, z dialektami, z prawdziwymi relacjami międzyludzkimi. No i trochę tych problemów społecznych. Tak, tak, tak. I do tego jeszcze trochę prawdziwych ludzi. To też jest zawsze fajne w kinie. To fajniejsze niż tego rodzaju turystyczne jakieś tytuły, zwłaszcza robione poza Włochami. I też jak powiedział pan Adam w tych wszystkich filmach o takim tle społecznym, który kryzys ekonomiczny Reakcje społeczne, ale też psychologiczne, ana, analizy psychologiczne tych postaci są bardzo głębokie. No. Też są te wątki trochę ironiczne, paradoksalne, takie. Czyli to świadczy o tym, że głos to, to, to, to zawsze mają dystans, ten, ten, ten dystans, tak. dystans. Tak, dokładnie, panie dystans. Zapraszamy więc jeszcze na ostatnie dni. Przeglądu kina włoskiego, ma Italia oczy jeszcze dziś i jutro. Dziękuję bardzo panom za spotkanie w trójce. Mimo trudności z dojazdem. Paolo Gesumunno, dziękuję. Włoski Instytut bardzo. Oraz Adam Czopek, kino Muranów. No i pozostańmy jeszcze przez chwilę z rytmami z filmu Wielkie Piękno. Come te poca picita con bene tu le parla miezza americano Quando sapa l'amor al sole dura Come te venen capedia I love you Para pa americano Zostawiamy tematy włoskie Udało się Chociaż miałem wątpliwości Dojechał do Trójki sławami dzień dobry, witam serdecznie Dzień dobry, rzeczywiście udało się Udało się, ale było trudno, tak? Mala, no, stało to... wszystko, zamknęli tą trasę i nie było dojechał. No, nie było jak dojechać Kiedyś był taki właśnie włoski film pod tytułem Korek To już dawno temu, w <słuch> latach 70. Okazuje się, że to nie tylko problem współczesny, już kiedyś zdarzało się, Tego wtedy w Polsce korków nie było, bo nie było tylu samochodów. Ale nie o samochodach, dzisiaj będziemy rozmawiać już nie o kinie włoskim. No właśnie, zaczniemy chyba od tego, bo to wiadomość z ostatnich dni, że przyjął pan taką myślę zaszczytną funkcję przewodniczącego jury na festiwalu Off Camera w Krakowie, to na początku maja. Co o tym zdecydowało? Bo to kino niezależne. Ja jestem fanem tego festiwalu. Jestem fanem... No w ogóle zajmuję się przyszłością kina. Warszaty, które prowadzą, dotyczą przyszłości, dotyczą młodych ludzi, dotyczą tego, co jest szklanym sufitem. No, po prostu... Film Spring Open, o tym za chwilę? Mhm. Tak, ale generalnie chodzi o to, że tego typu miejsca, gdzie młodzi nie tylko pokazują filmy kolegom swoim, bo przynajmniej takie te tego typu festiwale ograniczają się do fanów tych filmów debiutujących, początkujących. Aha. A tutaj udało się jakimś cudem stworzyć coś, co jest takim spotkaniem, gdzie można pitchingować te filmy, można te filmy reklamować. Tam przyjeżdża bardzo dużo ludzi z przemysłu. To jest film, to jest festiwal, który posiada olbrzymią siłę promocyjną. się o tym mówi wszędzie. Także wydaje mi się, że niezależnie od, od, od tego, że ten festiwal ma w dodatku nagrodę, która daje szansę rozpocząć produkcję filmu, bo oczywiście nie są to wystarczające No pieniądze. tak, bo to jest duża nagroda finansowa, Przemia. więc konkretne pieniądze dla, dla młodych ludzi, żeby Na produkcję. Zrobić, mhm. Tak, 100 tysięcy dolarów. No przecież to jest, no tak naprawdę można by zrobić skromny film fabularny za te pieniądze. Także w tym sensie jest to film, festiwal wspaniały, bo bo nie korzysta z tego, co już jest, czyli nie zaprasza gwiazd, znaczy, jeżeli no, bydają, zaprasza, tak dodatkowe gości, tak. ale, ale tak naprawdę gwiazdami są ci młodzi ludzie, mhm. całe światło jest na nich i ja to ze wszechmiar popieram i czuję się zaszczycony i, i z przyjemnością przyjąłem tę rolę, bo, bo, warto, bo naprawdę trzeba popierać tych młodych ludzi, którzy, no, często lata, marnują na to, żeby się przebić, żeby ten szklany sufit przebić, żeby wystartować, żeby zadewitować. No właśnie, pan w tym pomaga. Wspomniał pan o planerach film Spring Open. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle w ostatnich latach związał pan swoje losy z Krakowem, bo tam się też spotkaliśmy, byłem na tych planerach, widziałem jak to z bliska, jak to wygląda miały miejsce w Krakowie, a co dalej z tym projektem, tym projektem właśnie, który ma pomóc właściwie wszystkim filmowcom w skróceniu tej drogi do produkcji filmu, w ograniczeniu kosztów, no, ale przede wszystkim, jak Pan wspomniał, młodym ludziom. No, mieliśmy szczęście i muszę przy okazji podziękować Ministerstwu Kultury i Instytutowi Filmowemu, że dali nam dotacje na zbudowanie Cinebusa. To jest Medialne Centrum Edukacji audiowizualnej, czyli taki pojazd, który będzie uczył przez pracę. I tu nawet nie chodzi tylko o filmowców, młodych artystów, ale przede wszystkim, ale także właściwie do wszystkich młodych specjalistów, bo w tej chwili nie ma takiej dziedziny nauki, czy jest inżynierem, lekarzem, dentystą. To jakaś podstawowa umiejętność zbudowania prawidłowego, dramaturgicznie, dobrze skonstruowanego komunikatu audiowizualnego, yy, czyli napisanie scenariusza, sfotografowanie tego, oświetlenie, nagranie dźwięku i zmontowanie, użycie jakichś trików, animacji, szczególnie w tych produkcjach inżynieryjnych, gdzie trzeba wytłumaczyć działanie jakichś maszyn, a potem z sukcesem w na internecie, to jest gwarancja w ogóle bycia, czyli my tworzymy coś, co będzie dojeżdżało do małych centrów yy, mhm. edukacyjnych, do mamy już w tej chwili zaplanowane no właśnie, jakieś konkretne już miejsca? tak, już chcemy już jesteśmy w rozmach paroma ośrodkami, ale tak najbliższym miejscem, gdzie pojedziemy, będzie Szczecin w listopadzie już chcemy to zrobić i to będzie taki pojazd, gdzie będzie uczyć się będą się wszyscy uczyć na najnowszym sprzęcie bo czyli pojazd absolutnie wyposażony w to, co to było jest stacjonarnie dostępne mała do produkcja pory, filmowa plus namiot wykładowo-projekcyjny świetną projekcją to nam zapewnia kanon czyli no, naprawdę rzecz, to podobne takie przedsięwzięcie jest na świecie, to się nazywa Lennon Bus i, i to tego typu przedsięwzięcie prawdopodobnie mamy wielką szansę, że już w tym roku wystartujemy z tym pojazdem i to jest taka, to przedłużenie naszej działalności, bo jednocześnie to jest miejsce, którym można udowodnić, jak można potanić środki produkcji, że nie że często wydajemy tych pieniędzy troszkę za dużo i to jest znowu rykoszetem wracamy mhm. do festiwalu, do tych młodych ludzi, którzy startują, a w stosunku do innych dziedzin sztuki, gdzie można usiąść, namalować, zagrać na jest instrumencie, pryszczej. tutaj potrzebne są pieniądze. Pieniądze, no i ta technologia no Ta technologia, te pieniądze, ona się bardzo dynamicznie zmienia, ma wpływ na język opowiadania mhm. i tak dalej. Ale gościł pan podczas planerów i kolejnych edy edycjach tych planerów wielu właśnie młodych reżyserów i z Polski, i z zagranicy, czy są jakieś konkretne przykłady, które można byłoby przywołać tego, jak te planery wpłynęły na twórczość tych właśnie artystów? No, jedna z naszych pierwszych uczestniczek sprzed dziewięciu lat, Cormonu, co się nazywa, jest debiutantką. Uciekło mi e, sukcesem. To był dwa lata temu najlepszy film z francuskojęzycznej sfery językowej. To był jej debiut, e, debiut fabularny. Czyli to... jednak udaje się wypływać. Tak, na to, tak. No, oczywiście. No, no, nas się przewinęło paręset ludzi na, na plenerach. Także nawet nie jestem w stanie śledzić tych wszystkich karier. Ale co jest najważniejsze, nawet nie to, naszą noszą karierę, ale że pracują i że łączą się w grupy. To jest też takie miejsce, gdzie ludzie poznają. Filmu się nie robi własnymi rękami. Trzeba zbudować zespół zespół, poznawać partnera do pracy twórczej w kawiarni to nie jest najlepsza metoda. Dużo się obiecuje, ale potem tak naprawdę w praktyce się okazuje, że to jest nie takie proste. Ja w ogóle uważam, że znaleźć partnera twórczego jest trudniej niż znaleźć żone. I Aha. te warsztaty też nam służą, że ludzie się poznają, mają dobry sprzęt, robią filmy i tak przyglądają się wzajemnie i te pary różne. Czyli reszary, jest skopera, taka wymiana, która może kiedyś istniała gdy były zespoły filmowe. Absolutnie, to jest wspaniałe i rzeczywiście bardzo na to kładziemy na akcent taki przyjechał kiedyś Francuz e, który e, przy, e, parales się nazywa i on e, tak się zachwycił tymi plenerami że budował wokół siebie grupę, to jest grupa 20 osób z różnych krajów, są Niemcy, Szwajcarzy, Polacy i, i wspólnie robią film fabularny, Już myślę, że w tym roku go zakończą co roku kręcą jakąś część, jakieś bardzo takie eksperymentalne przedsięwzięcie, ale już bardzo duże, tak jak mówię, to już trwa 7 lat. Także też taki pozytywny przykład, że, że, że, że, że, że można coś takiego realizować. No właśnie, poświęcił się pan w ostatnich latach tej, nazwijmy to, działalności, bo to, bo to również pedagogicznej i mam wrażenie, że to troszeczkę odciągnęło pana, zabrała panu czas na własną twórczość filmową. Na szczęście... Ten, ten krótki okres przerwy, no krótki, no, troszeczkę to trwało, już, już za panem, bo wrócił pan do pracy artystycznej, do pracy operatorskiej. No tak, no, znaczy ja nie zrobiłem jakiejś wielkiej przerwy, no po rzadziej pracuję, kiedyś po trzy filmy rocznie. W tej chwili jestem na no i zasłużonym to jest, ryturze. Więc... Jest, jest ich w sumie, ma pan w sumie w dorobku ich ponad 50. No w tej chwili w kod 70 tak naprawdę. A na, tak, tak, To tak, nie tak, doliczyłem. Tak, tak. Nie, bo po prostu ktoś tam opublikował, że 50, ale, ale to nie jest doliczone. Naprawdę wszystkie filmy nie są tam policzone. Nieważne. W każdym razie e, ostatni film tu zrobiłem. W zeszłym roku skończyły się zdjęcia i teraz właśnie za 10 dni lecę tu Los Angeles zrobić kopię. To jest film debiut reżyserski i też no, ona napisała scenariusz Wielkiej Gwiazdy Filmowej Natalii Portman. No adaptację. właśnie, skąd ta współpraca? Tego nigdy nie wiem. Myślę, nie, nie zadaję takiego pytania. Po prostu przyszła taka propozycja no, taka. Tak, taka propozycja. Portman, wiem, tak. że się fascynowała że jak była małą dziewczynką, to zachwycała się filmami Kieślowskiego Aha. i są gdzieś tam w jakimś wywiadzie wspomniała, że jeden z jej kochanych filmów to jest podwójne Weroniki, więc myślę, Aha. że tak jest klucz tego angażu. No ale jest fajną osobą, bardzo, bardzo niebywale ambitną, niebywale pracowitą, kompletnie się nie kojarzy z gwiazdą filmową bardzo normalna, bardzo trzymam kciuki za ten film. To jest o tyle też ciekawe, że nie tylko debiutuje jako reżyserka, ale jest też autorką scenariusza, czy też z adaptacja po autorką, te... tak, bo to jest desa... adaptacja, adaptacja. adaptacja. Mm -hmm. książki, która w Polsce została opublikowana Historia Miłości i Ciemności. Mm, tak, jest autorem scenariusza i też no, producentką, bo tak naprawdę ona zbudowa no te pieniądze na, na, na produkcję tego filmu. To, to duże przedsięwzięcie, bo... Czyli właściwie Aś... kino niezależne też. No, Czy nie? No, znaczy, no, na pewno to nie jest filmu głównego nurtu, nie jest mainstreamowe mhm. kino, e, ale jak na debiut, to otrzyma to, to ma bardzo dobre warunki finansowe. Jaka była praca na planie? Jakie były zdjęcia? Y, wokół czego ta historia, rzecz dotyczy konfliktu palestyńskiego, palestyńsko-izraelskiego? To nie to jest historia rodziny, to jest autobiograficzna historia Mosaosa Osa. Historia jego rodziny i on oczywiście, przy okazji, jest jego historią powstania państwa Izrael, czyli, mhm. czyli film historyczny, ale bardzo osobisty. Film, który no, reprezentuje to, co jest filozofią Amosa Oza, czyli tą potrzebę kompromisu. On jest tym jednym już nie tak licznych publicystów izraelskich, który cały czas wierzy, że jest jakaś szansa dla tych dwóch społeczeństw, sobie się pogodzić, by zbudować pomost. Także to jest film na pewno bardzo potrzebny i na pewno bardzo ciekawy. Bardzo bardzo, bardzo to będzie interesujące, jak zostanie przyjęty przez, przez Izraelską publiczność, ale też światową publiczność. A no. kiedy będziemy mieli szansę zobaczyć? Kiedy planowana no pewno, premiera? No, znaczy, no, ja to nie ma wpływu, ale myślę, że jej nazwisko i że to, to jest film dobry. Znaczy, to nie jest, to, to, to zdecydowanie nie jest on taki film z błędami debiutantzkimi, To jest film interesujący, więc y, jestem przekonany, że on trafi do, do takiej powszechnej dystrybucji, że w Polsce będzie, będzie, będzie oglądany też no to po, poczekamy na film Natalii Portman, ale właściwie yy, jak, jak było tu ze zdjęciami, bo rozumiem, że to jest o wiele bardziej kameralna historia, a pan po tak karkołomnych doświadczeniach, jak chociażby w helikopterze w ogniu, zakończonym i zresztą piękną nominacją do Oscara, właściwie już chyba nie jest w stanie być zaskoczony czymkolwiek. Tutaj rozumiem, że, że było o tyle prościej, że, że rodzinna historia, że nie, nie było wybuchów, strzelanin, helikopterów i tak dalej. i pan, wyzwania są zawsze i ja mówię szczerze, robiąc ten film to miałem taki troszeczkę, wie pan, osobisty stosunek do tego, bo ja zawsze marzyłem, że ja kiedyś zrobię zdjęcia do filmu mojej córki, mm. ale moja córka zaczęła się na karierę akademicką, jest, jest wykładowcą, doktorem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. I kiedy się pojawiła ta propozycja Natalii, to pomyślałem, że jest tym coś, co jest przeznaczeniem, bo z jednej strony ja wykładam i mówię bardzo często o tych problemach dotyczących debiutantów i zawsze jest kłopotliwe to, bo jak ja powołuję się na jakieś swoje przykłady i używam, no powiedzmy w cudzysłowie nazwisko Kowalski, no Kowalskiemu się nie udało, Kowalski ma takie problemy. Natomiast w momencie, kiedy te same problemy spotykają, a Natalii była też debiutantką, Natalię Portman, to wtedy się słyszałem Aha. uważnie i ja przystępując z tego filmu po wielu rozmowach, bo co było bardzo istotne, ona bardzo wcześnie ze mną nawiązała kontakt, także myśmy wymienili dziesiątki maili, przed tym nim zobaczyliśmy się osobiście. Nie znaliście się się państwa wcześniej? Nie, w ogóle nie, w ogóle. Pierwszy pierwsze raz zobaczyłem, no, zobaczyłem na ekranie oczywiście, ale, ale w sensie takim prywatnym, na, na, na, na ekranie mojego komputera na, na konferencji skype'owej. I, te, i tak, taka komunikacja trwała przez cztery miesiące przed rozpoczęciem zdjęć i namówiłem ją na parę rzeczy, które y, wydaje mi się bardzo pomogły, przecież nie organizacyjnych. No, spróbowałem namówić ją na nowoczesny model produkcji. Czyli sam pan skorzystał z tych doświadczeń, tak, które dokładnie. przekazuje pan młodym? troszeczkę tak? to było tak, że ona napisała y, takie pismo, które, które często korzystam chwaląc y, to, co zaproponowaliśmy, bo ja pracowałem z moim asystentem Łukaszem Baką, który bardzo pomógł też całej produkcji, bo on za pomocą swojego komputera właściwie w pewnym momencie im proponował wykonanie postprodukcyjnych działań, które normalnie robią duże domy produkcyjne. Też udowodnił, że nie jest taka potrzeba wydawania wielkich pieniędzy, żeby coś zrealizować obecnie w kinie, że, że to można, że są już narzędzia, żeby to zrobić szybciej i taniej. Także Tutaj się udało ją namówić na parę rzeczy, które no, w rezultacie spowodowały te że ten film nie ma żadnego dnia przekroczenia, nawet godziny nie ma przekroczenia. A -a. Że ta obawa, która zawsze towarzyszy młodym ludziom, że oni nagle chcą więcej i więcej i więcej. Myśmy stworzyli taki system, że tak naprawdę nigdy nie było takiej potrzeby, żeby coś jeszcze więcej z tego, bo ona już nie miała tych pomysłów. Czyli precyzja. No, nie chcę o tym opowiadać, bo to jest cały wykład, jak to się, tego typu rzeczy się robi, ale, ale to jest możliwe i, i, i, i, i można się mieścić w mniejszych budżetach, jeżeli się mądrze myśli, żebyśmy żeby zreorganizowali ten tryb produkcji, to możemy bardzo dużo pieniędzy oszczędzić wcale nie kosztem tego, co jest poziomem jakością filmu. A czy są plany, by wrócił pan jako autor zdjęć także do polskiego kina? Ja chętnie będę robił wszystko, co mi się spodoba. I, y, jestem bardzo zajęty tym, co robię. I to, to są rzeczy, które mnie pociągają bardzo. I Nie ukrywam, że w tej chwili na pierwszym planie jest film Swing Open, nie. na pierwszym planie jest jakby los tych ludzi, których poznaję i, i troszkę staram się zawsze przyjrzeć się sympatiom, jeżeli mogę to pomóc. Żeby takie projekty jakieś tam, które są fajne, powstawały. To jest dla mnie najważniejsze, ale ja uważam, że wartość edukacji, wartość pedagogiczna wykładowcy jest taka, jak jego praca. Czyli w momencie, kiedy istnieje ta, ta kariera tylko i wyłącznie akademicka, to ona przestaje mieć sens, szczególnie w takich dynamicznych zmianach, jakie przeżywa w tej chwili rynek audiowizualny. Także od czasu do czasu chętnie wrócę na plan i, i, i coś zrobię, co by mnie interesowało. Także nie, nie, nie jest to tak, że jakoś planuję, żeby przerwać i że już nigdy w życiu więcej. No dobrze, to czekamy na nowe filmy z pana zdjęciami i na razie czekamy być może jeszcze w tym roku na premierę filmu Natalii Portman, bo to ta ostatnia produkcja. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Serdecznie dziękuję. W filmowa był z nami Sławomir Idziak. Stawówki, dziś pij już tylko w piątki w sobotę, a w niedzielę nad ranem Obiadu w starych nie do nie Znów nie do wiary. Znów wielone skwarkami okraszone. Jak pracują dzieci, dobrze mamo jakoś zleci dbają o siebie syneczku, w tym wieku już raczej To w burdelu, po pracy w korporacji Dać czat. Są za starzy, by tańczyć Pogo, pogo, pogo Za starzy, by tańczyć Pogo, pogo, pogo Za starzy, by tańczyć Pogo, pogo, pogo Za starzy, by tańczyć Pogo, pogo, pogo, pogo Tobie już jedzie I wszystko będzie dobrze No pomóż bo Boże Lecz nawet Bóg już W środku się zapala I taka jurność w ciele W ciele się wzbiera cholera I taka miłość dzika w serce im się wdziera O Boże być może Trzeba by choć jeszcze raz Dać czat są za starzy, by tańczyć! Pogo, pogo, pogo za starzy, by tańczyć! Pogo, pogo, pogo za starzy, by tańczyć! Pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, tobie już jedzie! I wszystko będzie dobrze! No, pomóż Boże, lecz nawet Bóg już nic nie może! Śpiewający arkadiusz Jakubik, czyli doktor Misia, za chwilę aktora i... Również, o czym przypominam, reżysera, bo przygotowuję swój kolejny reżyserski film, o czym za chwilę usłyszymy także w wypowiedzi w trójkowo filmowo. No właśnie, w czym najbardziej słynny był ostatnio nasz znany aktor? Ryszardzie, ja zostałem ostatnio królem trailerów filmowych, polskich produkcji. Tak jak gram tam jakąś fajną rolę, taką większą w filmie Card Blanche, to gdzieś tam się przemazałem przez dwie następne produkcje, w których, jak się okazało, w trailerach gram niemalże główną tak. rolę. Mam na myśli oczywiście film Borysa Lankosza, *Dziarno Prawdy, czyli ekranizację prozy Miłoszewskiego. A drugą rzeczą... Ja już wiem, za przeproszeniem. Jest to, za przeproszeniem, film Polskie Główno. No ale tam dużo odpoczywasz, bo tam w łóżku dużo czasu spędzasz. Tak, ale myślę, że jest to jedna z istotniejszych scen w tym filmie, gdzie ustaliliśmy z reżyserem, że dobrze byłoby trochę tego powietrza z ogromnego, rozbuchanego, przy całym szacunku, ja uwielbiam Tymona Tymańskiego, ale żeby trochę tam go gdzieś podszczypać, żeby tym filmem nie stawiać mu jakiegoś pomnika, żeby nie robić go na kolanach, bo Tymon jako autor scenariusza, jako główny odtwórca i jako producent tego filmu istniało takie niebezpieczeństwo, że zrobi film o sobie. I tam ja miałem takie zadanie, żeby go trochę sprowokować do otwarcia żeby tam gdzieś tam te swoje maski, te swoje kolejne warstwy cebuli zrzucił. No to, czy to się udało, to to już Państwu zostawiam. Mamy teraz bardzo, bardzo ciekawy czas polskich premier i to, co cieszy, to to, że te filmy są dobre i różne i to, że tak jak ja czuję, że jest zainteresowanie, że jest szansa, że publiczność pójdzie i zobaczy z wielką przyjemnością te filmy. Jak się ma doktor Misio, bo tej grupy pewnie za chwilę posłuchamy. Doktor Misio ma się świetnie, mamy mnóstwo koncertów, jeździmy po, po całej Polsce i no i to jest to jest ogromna przyjemność. To znaczy przyjemność taka, że ja mogę sobie zmieniać te sfery aktywności twórczej. Tak naprawdę każdy wyjazd jest dla mnie jakimś tam odpoczynkiem i przy okazji jakimś tam resetem mojego twardego dysku. Musimy sobie zrobić przerwę w trasie, bo zaczynamy część zdjęć do Wołynia Wojtka Smerzowskiego. No muszę się przenieść z planety Dr. Misio na planetę pod tytułem Wołyń i tych dwóch światów nie można ze sobą mieszać. Przy każdym naszym kolejnym spotkaniu wracam do tego pytania, to nie mogę tego nie zrobić dzisiaj. Kiedy kolejny twój reżyser film. Pamiętam, że ma być. Wrzesień. We wrześniu zaczynamy zdjęcia, jestem po kolejnych rozmowach i teraz przede mną prace przygotowawcze, dokończenie castingu, dopięcie lokacji. No i nie ukrywam, że to jest taka rzecz, na którą chyba najbardziej czekam. Scenariusz gotowy, o czym tym razem? Film będzie nosił tytuł. To taki mój... <głos> jestem chyba łobuzem jednak. Prosta historia o morderstwie, czyli takie przymrużenie oka, bo mój debiut filmowy to była prosta historia o miłości, ale tym razem ten film nie będzie miał nic oczywiście wspólnego z prostą historią o miłości, bo to rzecz zaangażowana społecznie rzecz o przemocy domowej. W takim klasycznym longline jednozdaniowcu jest to historia syna napiętnowanego przemocą domową, który zamienia się w ojca bandytę. Czyli film zaangażowany gdzieś tam społecznie, bo jednak ten temat ma Mam takie wrażenie, że cały czas jest gdzieś zamiatany pod dywan. A jest o czym rozmawiać. Ubrany ten temat jakby w garnitur kryminalnego thrillera, po to, żeby te półtorej czy dwie godziny widza utrzymać w napięciu, a przy okazji opowiedzieć, myślę, bardzo tam dramatyczną historię. Czyli tym razem żartów nie będzie? Nie, tym razem na serio. Żarty się skończyły. Na szczęście żarty są wciąż obecne w twórczości doktora Misio. Arkadiusz Jakubik raz jeszcze przed 15. Do usłyszenia już dzisiaj, Ryszard Jaźmiński. Na placu Zbawiciela, Zbawiciela w Warszawie Są takie fajne knajpy I ja też strasznie chciałbym być fajny Wszystkie ciuchy Tylko w second handach I oczywiście Tylko w Berlinie, gdzie nabywam Też stare winyle Lecz jestem Za klubem na Hitstera. A niech to Jasna Wszystko, co zrobił Krzysztof Warlikowski! Lubię ofowe galerie, sztukę gender i queer Fotki klikam na flikrze i książki wszystkie znam Rziszka Lecz jestem za grubym na hipsterach A niech to jasna cholera! I kocham tak rozmej gości I wszystko, co zrobił Krzysztof to promocja.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 Soku żołądkowego w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze w chorobie żołądka i dwunastnicy. Przeciwskazania wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny bioprofil Polska Spółka ZOO. So. Wielkanocne przygotowania. Czas zacząć.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 po prostu świeżo. Teraz w Mediamarkt. Kupując 42-calowy telewizor 3D LED Smart TV marki Panasonic za 2299 zł. Otrzymasz 4 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. Mediamarkt.pl Żegnamy reklamy.